Ja chodzę. Jestem i razem z moim kotem przyjdziemy w roczne zakamarki, piekieł i zła! A raczej kot będzie naszym przewodnikiem po tym piekle i źdłe. Idę za nim, co spotykam. O Jezu! Kwiat! A! Jezu! Ja się boję. To jest. Hmm. Co to za kwiat? O, ale to śmierdzi. Hmm? No co to jest? No ej, masz być moim przewodnikiem, a nie. Nie wiedziesz co to jest, co to jest. Obwąchuję myśli. I nic. Hm. Nie wiem. Idziemy dalej. O, świat kablów. I koloryferów. Strasznie. No, gdzie idziesz? O, obmuchuje barek. Barek to dzieło fatana, mówię pan, dlatego ona tak obmuchuje. No, co to, co to? Idziemy dalej. Pudełko, w którym przewodnik się schował przed czymś. Też mam się przy czym schować? Co? Hej. Też mam się schować? A gdzie? Ech. Gdzie mam się chować? No. Kocie. No, ty głupi jesteś jednak. Coś ciebie za przewodnik po piekle, jak ty nawet nie wiesz, gdzie jest to piekło? Hm? No. Kocie. wyłaś. Masz mnie prowadzić, a nie siedzieć. Hahaha ha, ha. zamknę cię teraz w tym pudle, jeżeli nie chcesz mnie oprowadzać. ha hahaha, ha, ha, ha, ha, ha. No i masz kocie. Jesteś zamknięty, nigdzie nie wejdziesz. Mój mroczny plan się ześcił. No, wąchuje no. klatkę i myśli, jak to zrobi. wyjść. Ale się nie uda. Nikt jeszcze nie wyszedł z tego loku. Nikt. O. Demon w niego wstąpił. Co teraz zrobi, Kizia? No. Co zrobisz? Wyjdziesz? Czy nie wyjdziesz? O. Trzeba jakoś dostać, żeby mi nic nie zrobiła. To weźmiemy szczotkę, żeby ją odgonić. O! Hehe. He. Udało się przy wielkim trudzie. No, teraz zaprowadziła mnie do wielkiego kuchmistrza, do y, alchemii, do stołu alchemicznego wielkiego kuchmistrza. O! I żądał ode mnie haracu w postaci jedzenia. whiskas. Ale ja ci nie dam. Nie ugnę się. Nie. Sam pójdę. No. <głosy> Przepraszam za te wygłupy. Czasami trzeba się pobawić, poczuć jak no małe dziecko, o którym jakby nie patrzeć nadal jestem. Tak więc to będzie króciutki odcinek. Mało interesującym pewnie. Ale co tam? Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć.